Klękam, panie Bezsenny, przed Twoim ołtarzem utkanym z dróg świetliście mlecznych, ale nie będę wyła jak do księżyca, nie, mam też do Ciebie wiele próśb. Jedynie dobrej nocy, sobie i Tobie, spokoju tam wysoko w białych obłokach i tu, nisko na podniesionej poduszce. Kiedy zapadł zmrok, chciałam Cię prosić o noc gorącą, o długie kolumny chłodnego żaru, o łagodne wodospady snów. Ale teraz już za późno. Zaśnij na chwilę razem ze mną. Chodź ze mną w mój brok, panie w swej wielkości, jak meteor, co wkrada się w atmosferę ufną skał, by spaść rozczarowanym kamykiem. Kiedy zamkniesz obie powieki, będziemy przecież niemal równi. Kiedy zamkniesz obie powieki, będziemy przecież niemal równi.